Czyli na rzecz tamtejszych banków, które wpadły w problemy związane z wypłacalnością, z płynnością, znacznie blisko 50% depozytów bankowych należących do Cypryjczyków. Było to porozumienie pomiędzy rządem cypryjskim, a przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No powiedzmy tak, w świecie finansów, tam gdzie pojawia się Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy naraz, to parafrazując księdza Natanka, wiedz, że coś się dzieje. Wyraźnie było to zauważalne w sytuacji w sytuacji, kiedy to Grecy mieli problemy płynnościowe i chcieli tak naprawdę dokonać odpisywania i restrukturyzacji długu. No, wtedy pojawiła się Trojka, czyli Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy, które no, pokazały Grecji miejsce w szeregu, pomimo że Grecy nawet w referendum stwierdzili, że chcą opuścić strefę euro. No, jak widać w strefie euro nadal są i dzielnie spłacają długi. No Tutaj taki scenariusz, ten scenariusz cypryjski, czyli przymusowe zabranie części aktyw, które posiadamy w bankach i wydanie zamiast nich akcji banków, które są w ciężkiej sytuacji finansowej, gdzie te akcje tak naprawdę z godziny na godzinę tracą na wartości i tak naprawdę w ciągu tygodnia, paru tygodni zamienią się jak na, tak naprawdę w papier. No to widzieliśmy, tak jak wspomniałem, w 2013 roku. I bardzo ciekawe, znaczy mam wrażenie, że wszystko zmierza dokładnie w tym samym kierunku, w sytuacji kraju, który postaramy się dzisiaj omówić. Jest to kraj blisko wschodni, Liban, w którym no, dzieje się na bogato, można by powiedzieć. No, Liban jest krajem tak naprawdę mm, niedużym. Powierzchnia całkowita 10 tysięcy, 10 452 km2, no, to jest jeden z mniejszych krajów świata. Ludność całkowita tam żyjąca to jest 4,5 miliona, to też nie za dużo. tak? Główne produk produkty eksportowe Libanu, i teraz tutaj uwaga, to były. Ser halumi, oliwa do oliwek, yy, czy coś jeszcze? Oliwki, czyli tak naprawdę produkty, produkty żywnościowe nazwijmy to odrobinę, odrobinę, odrobinę luksusowe odrobinę idące w stronę luksusu, tak. Liban miał jeszcze całkiem do niedawna pomysły na temat legalizacji upraw marihuany, żeby zasilić swój własny budżet. Estymowano, że będą to przychody rzędu 1 miliarda dolarów rocznie. Kierunkiem eksportowym miały być oczywiście Stany Zjednoczone oraz Kanada. No, Ale w aktualnej sytuacji ta sprawa prawdopodobnie została zawieszona. Ponieważ w Libanie od września zeszłego roku mamy do czynienia... Momentami z wojną na ulicach, która, yy, którą widzimy raz, yy, raz powiedzmy w mniejszym stopniu, a raz w większym. No, eskalacja zaczyna się od tego, że yy, PEG, czyli powiązanie yy, waluty libańskiej, funta libańskiego yy, z dolarem amerykańskim, które przez wiele lat, przez całe lata i dekady jest na poziomie 1 dolar 1500 funtów szterlingów libańskich. No to powiązanie jest tylko i wyłącznie już teraz oficjalnie. Waluta libańska leci na rynku lokalnym na łeb na szyję. Oficjalny kurs 1500, kurs czarnorynkowy w okolicy 5 do 6 tysięcy kraj zadłużony na 170% swojego produktu narodowego brutto, banki w kondycji katastrofalnej, jest źle. No i właśnie o Libanie będziemy dzisiaj rozmawiać. To bardzo ciekawy temat, bo po sąsiedzku odbyło się zaprzysiężenie nowego, starego rządu Taniachu w nowej odsłonie rządzi ten, co powinien. Po półtora rocznych walkach parlamentarno-wyborczych, gdzie były dwie tury głosowań wyborczych, które w końcu doprowadziły do takiego rezultatu i to też wyciągniętego na siłę no ale na taniachu, jak widać mimo podwójnego oskarżenia o malwersację, w prokuraturze nadal rządzi i ma wciąż immunitet więc jakiś porządek pomimo tego rozgardiaszu w okolicy panuje, to bardzo zagadkowe że ten świat się dzieli na ten uporządkowany i nieuporządkowany i, i to tak bardzo blisko po sąsiedzku im większy rozgardiaż jest obok tym większy jakby centralistyczny porządek panuje u Netanyahu takie, takie jakby wrażenie odnoszę oglądając te, te migawki ze świata w, w pobliżu bo mamy tam Syrię, mamy tam Jordanię, no i mamy tam Liban i od ponad pięciu lat od sześciu lat w trakcie wojny syryjskiej te kraje ościenne obrywają tam z rykoszetem z powodu tej wojny w różny sposób i gospodarki, i finanse podupadają, no bo historycznie i gospodarczo te kraje regionu są ze sobą ściśle powiązane ludnościowo, gospodarczo, politycznie i chyba także jakoś się ponadgranicznie emocjonalnie przez te związki rodzinne. Bo, bo tam są rodziny mieszane, te różne odłamy religijne i społeczne, mimo tego, że są tak, te, takie zróżnicowane bardzo mocno, to na tym niewielkim terytorium po prostu się nie da inaczej. One się wzajemnie przenikają, po prostu. Więc e, wojna w Syrii chyba to wszystko sprowokowała. Te niepokoje, te kłopoty gospodarcze no bo patrzymy na królestwo Jordanii taki kraj Bliskiego Wschodu bardzo porządnie zarządzany i on także ma kryzys finansowy mimo tego, że jest porządny dobrze zarządzany i utrzymuje u siebie stabilność wewnętrzną i zewnętrzną i co więcej mimo tego, tych swoich niewielkich rozmiarów dba także o stabilność światową. Ostatnio król Jordanii wystąpił z oficjalnym apelem. Przy okazji chyba taki prezent wyborczy, czy inauguracyjny dla Netanyahu złośliwy wystąpił z apelem do społeczności międzynarodowej poprzez ONZ aby powstrzymać zapędy wojenne w regionie, w szczególności plan aneksacji zachodniego brzegu Jordanu, czyli pacyfikacji autonomii palestyńskiej i ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej wedle projektu Netanyahu, bo doprowadzi to do ogromnej katastrofy humanitarnej oraz regionalnej wojny. Ten efekt jest, będzie nieunikniony i o tym informuje świat e, król e, Jordanii, przestrzegając nie tylko swoich ziomków, ale wszystkie ludy okoliczne i cały świat, aby temu zapobiegł, bo, bo będzie to po prostu kolejna tragedia. E, no cóż, taki panuje chyba nastrój. Bo Netanyahu przy okazji tego zaprzysiężenia, zaraz po wizycie Majka Pompeo właśnie zakończonej w Tel Awiwie, przy okazji właśnie tego planu inauguracji nowego rządu, Netanyahu powiedział wprost, że jego plany wyborcze zostaną zrealizowane i naród izraelski będzie, dbając o własne interesy narodowe, prowadził nadal scalenie ziem Izraelskich, no, czyli ten projekt Anschlussu całkowitego Palestyny. I To jest tło obecne do tych wydarzeń walutowych, które mają miejsce, bo te napięcia z okazji wojny syryjskiej no, trwają tam od kilku lat no, i spowodowały potężną dewastację regionalnej gospodarki. Zawsze jest tak, że słabsi upadają. Pierwsi. No i tym słabszym był tradycyjnie Liban z powodu korupcji i z powodu ułomnego swojego charakteru, no bo to jest państewko takie przejściowe, zbudowane ad hoc, no po rozpadzie poprzedniego imperium przed stu laty, imperium otomańskiego, które to wszystko trzymało w kupie. Takie państwo no, sezonowe można powiedzieć gdzie rządy się przewracają różne tam kliki wojskowe rządzą później tam rządy demokratyczne później znowu jakaś klika wojskowa tam są wpływy zagranicy potężne wszystkich sąsiadów między innymi w postaci tych bojówek a to Hamas, a to zdelegalizowane, a to bojownicy Świętego, Świętej Wojny Allaha, czyli jak to się tam nazywa, dzisiaj z Iranu. Bojownicy Świętej Wojny, tak to się po arabsku nazywa. To jest najsilniejsze ugrupowanie polityczne i wojskowe. No i jednocześnie organizacja uznawana w wielu państwach świata za, za organizację terrorystyczną, bo faktycznie takie czynności w postaci zamachów wykonuje. Więc no, tacy ludzie tam rządzą, nie? Praktycznie. Niezbyt to jest przyjemny obrazek, w praktyce jak się robi gorąco, ale z drugiej strony też trudno się dziwić, że tacy ludzie rządzą, bo no, nie ma lepszych. Skoro kilkadziesiąt czy sto lat temu normalnie działające wielonarodowe państwo zostało rozbite w puch, podczas pierwszej wojny światowej, no i później nastąpiły, następowały rządy tymczasowe pod jakimiś protektoratami, a to byli najpierw Francuzi, a potem byli Anglicy i to było wszystko takie przejściowe, jak przeciąg. Jak zawiało raz w jedną, no to później w drugą i zgodnie z tymi wiatrami historii, kto tam przyszedł, to, to rządził. Więc stubylców Jedyna władza, która może się ostać, to jest ta, która się opiera na czym? Na zorganizowanych bojówkach wojskowych. No, no, to mamy receptę na tak zwany terroryzm międzynarodowy. No właśnie, jest to jest taki, no, taki koloryt lokalny. A teraz ta sytuacja stała się praktycznie trwała, bo... Duże państwo po sąsiedzku Syria jest trwale rozbita w długotrwałej wojnie domowej, w której biorą udział wszyscy sąsiedzi. Aha, no to nie dziwmy się, że ryzyko polityczne i gospodarcze w słabym, słabo zorganizowanym politycznie kraju wzrosło do maksimum, no i zaczęła się ucieczka z rynku finansowego. W Bejrucie działały różne banki międzynarodowe, zagraniczne, no, finansujące gospodarkę, przemyt prawda, wszelkiej maści, zwłaszcza zbrojeniowym, na potrzeby wojny syryjskiej. No ale wiadomo, że tu kilka większych rodzin pozostających w cieniu, tym wszystkim władza. I mam Wrażenie graniczące z pewnością, że podjęły te rodziny decyzję o ewakuacji kapitału, A co po kilkunastu miesiącach doprowadziło do pogłębiającego się kryzysu finansowego, którego skutki obserwujemy w postaci fali frustracji społecznej młodzi ludzie, bo tam przeciętna wieku jest dosyć niska, to jest stosunkowo młode społeczeństwo, bo był duży przyrost naturalny ostatnio, domagają się perspektyw na przyszłość, tak? No ale w czasie wojny domowej w Syrii i koronawirusa ta przyszłość się stała nagle ciemna. Nie widać miejsc pracy, potężne bezrobocie, nie widać możliwości jakiegokolwiek rozwoju, bo rynki zagraniczne i granice są pozamykane. No to co? No jest potężna frustracja, jak do tego przychodzi ucieczka kapitału, no to wtedy widzimy na przykład płynące oddziały banków. Bo ta pełzająca wojna domowa oczywiście powoduje, że duża liczba tubylców ma u siebie broń, no i też często bierze udział w tych jednostkach paramilitarnych. prawda? Więc zrobić tam takie, taką zawieruchę w postaci podpalenia kilkunastu oddziałów banków nie jest trudno. No. no i to się właśnie odbywa. Co dalej trudno zgadnąć, bo taki pożar jak już raz się rozpali, to ugasić go jest naprawdę trudno, a jeszcze trudniej jest prowadzić jakąkolwiek normalność i wizję przyszłości, bo to wymaga stabilnej, przede wszystkim uporządkowanej władzy, która nad tym zapanuje. No, a takiej na razie nie widać. No, znów to jest nic nowego, bo takiej władzy nie widać od stu lat. No właśnie, cała, cała polityka wewnętrzna Libanu... Oparta jest o tak zwany konsensus religijny, który tak naprawdę został zaordynowany kilkanaście dekad wstecz. W momencie, kiedy Liban podczas II wojny światowej uzyskał niepodległość w 1941 roku, no to co prawda to był, najpierw to był mandat jeszcze angielsko-francuski, później natomiast został rzeczywiście krajem krajem, krajem niepodległym, no to, no to terytorium Libanu zamieszkane było przez chrześcijan i muzułmanów. Oczywiście tutaj jeszcze były wewnętrzne podziały, na przykład wśród chrześcijan byli, byli druzdowie z kolei z kolei w, w islamie mamy do czynienia z, zarówno z sunnitami jak i szyitami, tak? I dodatkowo istnieje jeszcze taka zasada zwana, to mówię, powie, mówię tylko o dwóch głównych nurtach, tak? Istnieje jeszcze w islamie taka zasada zwana takija, czyli przyzwolenie, żeby ukrywać prawdziwe wierzenia w wypadku prześladowań religijnych lub osobistego niebezpieczeństwa. Więc w jakiś, to jest fenomenalne to przez, pewien, przez, przez bardzo długi czas to był to, to, te, te, taki element taki koloryt polityki wewnętrznej Libanu był stawiany po prostu jako wzór, że o tutaj wszystkie religie potrafią się dogadać i jest to wspaniałe i jest to piękne ponieważ tak, według konsensusu w którym dawniej chrześcijanie mieli większość yy, procentową populacji w kraju no to na czele państwa stał prezydent, który był chrześcijaninem, premierem był muzułmanin sunnita, przewodniczącym parlamentu był muzułmanin szyita. I dodatkowo wychodził do tego jeszcze równy podział tek ministerialnych pomiędzy właśnie ludnością muzułmańską i chrześcijańską. Natomiast od czasów lat 40., 50., 60 trochę się pozmieniało. Pozmieniały się proporcje przyrostu naturalnego. Zdajemy sobie dobrze sprawę, że religia muzułmańska globalnie jest tą najbardziej ekspansywną religią, między innymi ze względu na swój bardzo wysoki przyrost naturalny. I tutaj doświadczyliśmy tego również w Libanie. Aktualnie w Libanie religią dominującą jest Islam, 55%, chrześcijaństwo to 40%, druzowie to 5%. Co w rezultacie zaczęło powodować ogromne naciski ze strony, islams, ze strony islamskich libańczyków na zmianę tego konsensusu politycznego wewnętrznego. Innymi słowy, ten równy podział tek ministerialnych na ten moment został już zaburzony. Jeśli dobrze kojarzę, sześć tek należy do przedstawicieli większości muzułmańskiej, pięć tek do, do, do już w tym momencie mniejszości chrześcijańskiej. Oczywiście jakiekolwiek zmiany tego konsensusu ze strony libańskich chrześcijan są bardzo trudno, w bardzo trudny sposób egzekwowalne, no jest to jest to, normalna, jest to normalna rzecz, tak ponieważ mamy do czynienia coraz bardziej z eskalacją religijną zarówno w regionie, jak i w kraju. Tak? W latach 70., późnych 60. w porównaniu... W latach w późnych latach 60. to postrzeganie Libanu, tak naprawdę biorąc pod uwagę, co się działo dookoła, co się działo w regionie Bliskiego Wschodu, no to to było postrzeganie jako wybitnie rozwiniętego kraju, pokojowego kraju, gdzie mogą współistnieć chrześcijanie i muzułmanie. Nie jestem pewien, czy porównywano go konkretnie do Monako, czy do Kalifornii. Chyba do Monako, nie przypomnę już sobie teraz. No w każdym razie od tego czasu trochę się zmieniło, ponieważ... Liban przeżył kilkanaście różnego rodzaju wojen, konfliktów wojennych. No, takim najważniejszym dla Libanu był atak i okupacja części terytoriów przez Syrię, która to zakończyła się w roku 2004 tak naprawdę. Dodatkowo na południu Libanu bardzo dzielnie poczyna sobie Hezbollah, tak? Hezbollah, który jest wspierany przez, przez, przez, przez, Iran. W roku 2013 mieliśmy do czynienia z sytuacją, która współczesny świat finansowy zapamiętał jako tak zwany scenariusz cypri, cypryjski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 bardzo trudno, w bardzo trudny sposób egzekwowane. No jest, to, jest, to jest to normalna rzecz, tak? ponieważ mamy do czynienia y, coraz bardziej z eskalacją religijną, zarówno w regionie, jak i w kraju. Tak? Y, w latach 70., późnych 60. Y, w porównaniu pod koniec lat sześćdziesiątych to postrzeganie Libanu jako kraju, powiedzmy jedynego kraju regionalnego niezaangażowanego w żadne konflikty zbrojne w okolicy no było takie, że jeśli dobrze kojarzę, Liban był wręcz nazywany Monako Bliskiego Wschodu. No rzeczywiście no wszystkie kraje walczyły przeciw, arabskie walczyły przeciwko Izraelowi lokalne. Izrael walczył przeciw wszystkim tym krajom w serii wojen. Natomiast Liban starał się tutaj trzymać swojej własnej swojej własnej polityki. Natomiast no taki takie dezinteresmon Takie dezinteresmo musiało w pewnym momencie, przepraszam to jest za przerwę, tutaj miałem wrażenie, problemy techniczne nam się pojawiły. Takie dezinteresmo Libanu musiało się w pewnej chwili skończyć, no chociażby dlatego, że, że Syria wciągnęła Liban w konflikt, w lokalne konflikty. Dokonując okupacji większości kraju, tak. Dodatkowo rozwijał się tutaj Hezbollah i opozycja, opozycja palestyńska, wymierzona przeciwko Izraelowi, które koncentrują się w południowych regionach kraju. No, opozycja syryjska, to, przepraszam, okupacja syryjska została zakończona tak naprawdę w 2004 roku formalnie. No, ale w międzyczasie wszystko tak naprawdę uległo zmianie. Przez Liban przetoczyła się seria zamachów, seria wojen no i z Monako Bliskiego Wschodu pozostały tak naprawdę sny i marzenia. Tutaj, ponieważ oczywiście, ponieważ oczywiście w międzyczasie zmieniła się struktura ludnościowa Libanu, no to w tym momencie mamy do czynienia już z większością muzułmańską, chrześcijanami, którzy próbują utrzymać swoją pozycję no i z narastającą eskalacją pomiędzy, wewnętrzną pomiędzy, pomiędzy religiami, która oczywiście jest spowodowana w dużej mierze tym, co dzieje się dookoła kraju. Warto w tej sytuacji wspomnieć jeszcze, że Liban w pewien sposób no, jest zaangażowany w, właśnie w konflikty, o konflikt o wzgórzach Golan, które znajdują się całkiem niedaleko. To są wzgórza okupywane przez Izrael, bo można powiedzieć, że inkorportowane do Izraela jako efekt wojen arabsko-izraelskich. No, kraje arabskie oczywiście nie akceptują tego stanu rzeczy. Syria uzależnia swoją pozycję wobec wielu wielu spraw od, tak naprawdę od kwestii negocjacyjnych co do wzgórz Golan, no a Liban, ponieważ jego południowa część kraju jest zajęta przez Hezbollah, tak naprawdę nie ma opcji tak naprawdę cokolwiek zrobienia. Co do Hezbollahu, jeszcze jest ciekawa sytuacja, ponieważ Hezbollah od kilkunastu lat jest częścią legalnie wybranej koalicji rządowej rządzącej w Libanie, w związku z czym Sprawia to krajowi dosyć poważne problemy, chociażby wizerunkowe, ponieważ w Stanach Zjednoczonych Hezbollah jest ogłoszony organizacją ze wszechmiar terrorystyczną, no bo przecież wymierzoną swoimi działaniami w najważniejszego Sojusznika Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście tego typu postrzeganie Hezbollahu istnieje również w Europie. Chociaż nie na taką skalę, aczkolwiek, aczkolwiek chociażby w Niemczech i w strukturach Unii Europejskiej również, również jest ono bardzo negatywne. Więc... No to by było to na tyle myślę, jeśli chodzi o taką wewnętrzną politykę, wewnętrzną politykę Libanu. No i tak naprawdę no co możemy powiedzieć dalej? Możemy powiedzieć, że idzie w kierunku dalszej eskalacji niestety, bo nie dalej jak przed tygodniem, Francja uznała Hezbollah za organizację terrorystyczną. To właśnie o to chodzi. Ten krok zadziwił niektórych, bo do tej pory Francuzi byli w regionie albo neutralni, albo lekko kontrowali działania dyplomacji amerykańskiej przychylne Izraelowi. Dlaczego? Dlatego, że Francja z makaronem na czele, w regionie ma absolutnie przeciwne interesy, które kultywuje między innymi w Perle Bliskiego Wschodu, czyli w Bejrucie, nazywanym Paryżem Bliskiego Wschodu. Nie bez kozery, bo przez kilkadziesiąt lat międzywojnia Francuzi w Libanie rządzili. To jest ten okres bez królewia. Po rozpadzie Imperium Otomańskiego, po I wojnie światowej, do II wojny światowej i zawieruchy tam z Hitlerem i z Anglikami w okolicy, gdzie Anglicy przejęli tam scenę właśnie podczas II wojny światowej, prowadząc tam działania wojenne i po wojnie doprowadzili do pokoju i rozdania kart w polityce wedle własnego uznania z tym protektoratem palestyńskim na czele, który, którego się chętnie pozbyli na rzecz nowo powstającego, znaczy chętnie czy niechętnie, nieważne, w ogniu wojny domowej zostali zmuszeni do przekazania tego, tego protektoratu w ręce nowo powstającego państwa izraelskiego w 1948 roku. No i od tego momentu można mówić o nowym rozdaniu w okolicy, ale te kilkadziesiąt lat Francja wykorzystała i ślady tego w Bejrucie istnieją do dziś. Więc obserwatorzy byli zdziwieni, co się stało w Paryżu, że taki nagły zwrot, bo dotychczas Francja przecież tolerowała Hezbollah na Bliskim Wschodzie, nazywany gdzie niegdzie ekspozyturą Iranu. No i to było bardzo przydatne, bo Amerykanie ustami Donalda Trumpa nazywali wszystkich polityków tej partii, bo to jest jednocześnie partia i, i bojówki paramilitarne, nazywali ich wszystkich terrorystami, że to, to są ludzie opłacani przez Teheran i to są najwięksi terroryści światowi, musimy z nimi zrobić porządek. To są słowa Don Donalda Trumpa. A Emmanuel Macron zachował dyplomatyczną powściągliwość i mówił, no ale przecież partia Hezbollahu współrządzi i zapewnia stabilność Libanu, czyli w ogóle stabilność całego regionu. No właśnie, no i to nagle uległo ostatnio zmianie. Bo Paryż tak jakby się odsunął i powiedział zaraz, ale przecież Hezbollah to jest organizacja terrorystyczna i w tym zgadza się z, z kanclerz Merkel, więc już mamy unijną zgodę co do tego, co się będzie działo. Czyli Unia, e, ustami dwojga najważniejszych polityków tandemu francusko-niemieckiego, powiedziała właśnie, że nie interesuje się sprawami Bliskiego Wschodu tak bardzo, aby tam patrzeć na detale. Bo owszem, nadal popiera deal atomowy z Iranem, tak zwany Jacopa, Chcemy to utrzymać, prawda, i oni tam te restrykcje przestrzegają, prawda, te umowy, Amerykanie ten układ zerwali, ale my nadal zamierzamy go utrzymać dla stabilności światowej. Tym niemniej, tuż obok, no, Jeżeli chodzi o szczegóły, to Liban i Hezbollah to już jest na, na cenzurowanym. To już są terroryści. Więc Amerykanie i Izraelici mogą z nimi zrobić porządek wedle swojego widzimisię. Tyle to znaczy z perspektywy... Paryża i Berlina. To są świeże wiadomości, więc coś się pozmieniało poważnego. No, dużo się pozmieniało ostatnio, bo na przykład Berlin w ramach tej wielostronnej umowy z Amerykanami też dał sztyka swojemu przyjacielowi w Moskwie, Putinowi, blokując jego Nord Stream 2, znaczy nie jego dokończenie budowy, bo Rosjanie to zrobione na własną odpowiedzialność i za własne pieniądze przy użyciu własnej firmy, ale Nord Stream 2. Będzie musiał przestrzegać dyrektywy Solidarności Gazowej Energetycznej Europejskiej, czyli że ten rurociąg będzie musiał dopuścić niezależnych operatorów trzecich, no, czyli tak naprawdę drugich, bo do tej pory wyłącznie operatorem był w kontrakcie między Niemcami a Rosją Gazprom no i będą musieli do, do tej rury być, mieć możliwość podłączenia inni niezależni operatorzy oferujący swoje usługi i chcący przesyłać gaz od innych dostawców, nie tylko Gazpromu i to w obie strony. Więc co? No, bardzo ciekawa sytuacja. Ja jeszcze do końca nie mam pełnej jasności, co to oznacza, ale na pewno na przykładzie Libanu widać, że został sprzedany. A propos dalszej eskalacji niepokojów społecznych, bo do tej pory Unia Europejska i te najważniejsze państwa na czele z Francją miały tam istotne interesy dyplomatyczne, wojskowe i wywiadowcze i planowały to, żeby jakaś tam Forma równowagi istniała między tymi zwaśnionymi różnymi koteriami polityczno-religijnymi, dlatego aby no, w regionie nie rozgorzała nowa wojna domowa zagrażająca od południa interesom e, francuskim naftowym, między innymi mm, koncertem Total oraz włoskiego Eni. No bo wiadomo, jak tam się biją, to, to ro, ciągi są zagrożone, dostawy ropy naftowej do Europy, no i generalnie oczywiście napływ imigrantów, czyli tak zwanych uchodźców, więc to warto temu zapobiegać. No a teraz okazuje się, że są poważniejsze sprawy, mamy koronawirusa, a na Bliskim Wschodzie no trudno, nie możemy się wszystkim zajmować, Hezbollah jest to organizacją terrorystyczną, no więc... To oznacza, że Europa stawia szlaban Iranowi w regionie. Czyli, że inaczej na to spojrzawszy, Izrael ma zielone światło do pacyfikacji tych bojówek terrorystycznych szyickich. Tyle to oznacza. No W tym kontekście... W tym kontekście ze względu na koronawirusa i te ustalenia światowe, światowych mocarstw, rzeczywiście sytuacja Libanu jest nie do pozazdroszczenia, ponieważ mowa o kraju, który jak już wspomniałem też na samym początku nie za wiele produkuje, jest krajem, typowym krajem rynku wschodzącego, ale w którego gospodarce dużą, Ilość, za dużą ilość PKB odpowiadają tak naprawdę usługi. No mam wrażenie, znaczy tak, no Argentyna na przykład jest takim klasycznym przykładem kraju emerging markets kraju rynków wschodzących, która. Popada od powiedzmy bankructwa do bankructwa, i to już nikogo nie dziwi, tak? Natomiast Liban wydaje się, że będzie kolejnym klockiem w układance, który, który ogłosi przynajmniej częściowe bankructwo. On to będzie określane jako default, właściwie w pewnym momencie. Ostatnimi tygodniami Liban już to zrobił, za chwilę do tego dojdę. Ale do czego zmierzam? No, koronawirus rozłożył gospodarkę w sposób w sposób kompletny. Na pewno Argentyna padnie, tak jak zazwyczaj się to dzieje. Na linii zagrożenia są również pozostałe kraje rynków wschodzących, na przykład Meksyk, Brazylia, no kraje BRICS. Tak, Ale Liban jeszcze możemy sobie w stanie wyobrazić upadek Libanu, tak? czy jakieś bankructwo. Ale jeżeli pomyślimy, że w krajach BRICS, czyli tych, czyli tych, tych, tych, tych niestowarzyszonych, tak to nazwijmy, krajów tak zwanych trzeciego świata, czyli niezaangażowanych wcześniej też w konflikt mocarstw, jeżeli uświadomimy sobie, że pośród tych krajów znajdują się także Indie, których gospodarka jest w lockdownie, których płynność gospodarstw domowych siada, gdzie ludzie zaczynają masowo wyprzedawać już swoje złoto, przepraszam, zastawiać złoto do lombardów na okres pół roku, ponieważ nie mają co do wsadzić, no to sytuacja wygląda bardzo źle. No ale tutaj troszeczkę zboczyłem na... W stronę Oceanu Indyjskiego, natomiast skupmy się na Libanie. Stosunek, znaczy może tak, dług stosunek długu libańskiego do PKB kraju to jest 170%. Historycznie tak przyjęło się uważać, że jeśli dobrze pamiętam, że jeżeli że próg 70% już jest progiem, yy, powyżej którego nie da rady tego długu, yy, te, tego długu spłacić. To 70 czy 90%? No to różnie, to zależy od Kursy. tego, kogo cytujemy. 70% mhm. był na pewno progiem. <grym> Ostrzegawczym, powyżej którego są poważne tarapaty, 90-100 to jest taki próg nieprzekraczalny. No ale nie przekraczalny, jak dla kogo, bo teraz wszystkie kraje rozwinięte praktycznie próg już dawno przeskoczyły, więc mhm. trzeba będzie jakieś nowe ustalić. Znaczy ja się śmieję, oczywiście z przekąsem mówię to z dużą dozą ironii, bo... Klasyka i zasady klasyczne się nie zmieniają, tak jak sezony. Wiadomo już, że świat zmierza w kierunku upadłości totalnej, czyli resetu. No i te trwa wyścig, kto będzie pierwszy, a tak naprawdę chodzi o to, kto zajmie najlepsze miejsce do negocjacji masy upadłościowej. To, o to chodzi. Więc nie ma żadnego znaczenia już tej. Na tym etapie, kto na ile się zadłuży i stąd wszystkie partie wszystkie bloki polityczne i wszystkie opcje, nawet ekonomiczne, jak się spojrzy na nie, tych luminarzy ekonomii tych różnych profesorów wypowiadających się na te tematy, mówią, no ale przecież w tym momencie nie możemy się tym zajmować. Dług publiczny tak... On prawda, co prawda lawinowo teraz rośnie, ale to nie stanowi żadnego systemowego zagrożenia, bo wszyscy inni się zadłużają co najmniej w tym samym tempie. Więc to nie, nie, nic tam nie grozi, to my to odbudujemy. Później, teraz musimy ratować to, co jest do uratowania. Czyli... Podnosimy zadłużenie gospodarek narodowych o liczby dwucyfrowe w ciągu jednego zaledwie sezonu. W Stanach Zjednoczonych był pakiet pierwszy pomocowy, tak zwany tam podzielony między Fed i budżet federalny, czyli Departament skarbu Mnuchina na około, to wszystko podwieszywszy z grubsza 4 biliony dolarów, to było niecały miesiąc temu, ale jest już nowy pakiet, który przeszedł teraz przez Izbę Niższą Parlamentu Amerykańskiego na wniosek przewodniczącej Nancy Pelosi 3 biliony dodatkowe. I on, on ma poważne szanse, ponad 70% bez dużych poprawek przejścia, bo obydwie partie, zarówno demokraci, jak i republikanie, te rozwiązania popierają. I sam prezydent Trump. Więc no, z pewnymi tam oczywiście niuansami politycznymi, no ale mniejsza o to ten, ten projekt przejdzie. Więc mamy 7 bilionów. W ciągu zaledwie jednego kwartału i to jest, nie jest koniec piosenki w Stanach Zjednoczonych, ich PKB wynosi około 20 bilionów dolarów aktualnie rocznie, więc mamy co? 1,4 no, do 1,3 PKB długu publicznego dodatkowo dosypanego do pieca w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Czy to nie jest wyścig? Z czasem oczywiście jest i to jest wyścig do mety pod tytułem totalna upadłość wszystkiego. Ja, broń Boże, nie chcę tutaj głosić końca świata ani jakiejś teorii o Armagedonie. To jest logiczne działanie, że politycy po prostu w tych trudnych czasach nie widzą potrzeby nawet zastanawiania się nad dyscypliną budżetową i poziomem deficytu, bo to nie ma znaczenia teraz, proszę Pana, teraz są ważniejsze sprawy. To coś nam powinno powiedzieć, prawda? Logicznie. Więc w jakiej sytuacji tu może znaleźć się taki rozwijający się gdzieś tam na peryferiach Liban? Po prostu nie ma nic do powiedzenia. To jest kraj w tych warunkach trzeciego świata i panika walutowa, ucieczka od tego i systemu bankowego jest całkowicie naturalna. Podobnie jak to miało miejsce w gorą na gorącym styku politycznym na Cyprze bo tam nastąpiły przetesowania w tle między Rosją a Unią Europejską, no i ucieczka kapitału, pens, banki zostały zamknięte. No, no i to samo się dzieje w Libanii i być może w Indiach podobnie się niebawem stanie po tych licznych, dziwnych doświadczeniach na Narendry Modiego z, z pieniądzem cyfrowym, z tą delegalizacją największych banknotów itd. Tak no on jest przecież gotowy na to, żeby kolejną rundę kryzysu bankowego przejść suchą nogą. No bo skoro już zrobił testy i miliard Indusów się nie zbuntowało i stało pokornie w kolejkach przed bankami, no to jak będzie trzeba, to znowu będą stali. No takie są, proszę pana, warunki. Nie możemy tego zmienić, jest recesja światowa. No. Rozumiemy, że to nie są żarty, że tu nie ma żadnych śmiechów, nie współczujemy tym milionom ludzi, ale przecież widzimy oczyma wyobraźni siebie także w tej podobnej roli, bo jak stanie cały świat, to my będziemy w tej samej sytuacji. Mhm. To może spróbujmy wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym mniej więcej to wszystko to wszystko polega, jak to mniej więcej, jak to mniej więcej wygląda, jakiego scenariusza. Oczywiście nie strasząc, no, ale możemy się spodziewać. No przede wszystkim na przykładzie Libanu, tak. Liban jest krajem, który importuje do się, importuje praktycznie wszystkie możliwe produkty. Poczynając od ryżu, poprzez lekarstwa na ból głowy, wszystko. Od A do F czyli od, od, od A do W właściwie, w związku, z, w związku z koronawirusem padła tak naprawdę płynność. Padła tak naprawdę libańska płynność. Liban musiał płacić około 10% swojego produktu narodowego brutto na obsługę z samych odsetek swojego zadłużenia. W momencie, kiedy tych przychodów, kiedy tych przychodów dolarowych tak naprawdę zabrakło, Liban był zmuszony wręcz, to było 7 marca, zmuszony był poinformować, że nie będzie w stanie wykupić, nie będzie w stanie zapłacić długów w obligacjach europejskich. No, termin zapadalności był 9 marca, po raz pierwszy w historii, więc formalnie dwa miesiące temu Liban po raz pierwszy ogłosił w swojej historii bankructwo. No, przeszło to trochę bez echa, z prostego powodu, no, ponieważ udział Libanu w gospodarce światowej jest tak naprawdę znikomy, jest tak naprawdę właściwie żaden, nie ubliżając oczywiście samemu całemu krajowi. No, gospodarka libańska skurczyła się o 0,2% PKB według oficjalnych danych. Według nieoficjalnych danych może to być jednak gorszy wskaźnik. Wystarczy tak naprawdę zobaczyć, co się dzieje na ulicach. Od, od dwa rzędy wielkości. Tak jest. A co się dzieje na ulicach? No, od września mamy do czynienia z falami protestów, koktajle Mołotowa, ataki na banki, był nawet przypadek jednego pana, który wziął pracownika banku jako zakładnika. Dlaczego taka nienawiść w stosunku do banków? No Ponieważ banki, żeby utrzymać płynność systemową, nałożyły limity wypłat z bankomatów, czy w ogóle Limity na, na wyciągnięcie swoich środków skąd? Innymi słowy, ponieważ w Libanie bardzo popularną formą oszczędzania są amerykańskie dolary, mając na, dla przykładu na koncie kilkanaście tysięcy dolarów, my Typowy libańczyk teraz nie będzie w stanie wypłacić więcej niż około 100 dolarów amerykańskich na miesiąc. Jest to limitowane i jest to tak naprawdę wydanie człowiekowi drobnej reszty jego własnych pieniędzy celem tak naprawdę przeżycia. Z kolei z kolei libański funt jest w tym momencie takim gorącym kartoflem ponieważ nikt tak naprawdę go nie chce od 23 lat czy od 24 lat on był spegowany czyli trzymano, utrzymywano stały kurs w stosunku do amerykańskiego dolara, to był 1 dolar 1507 1500 funtów libańskich Owszem, ten kurs aktualnie nadal jest utrzymywany, ale na czarnym rynku za jednego dolara woła się już od 5 do sześciu tysięcy funtów libańskich. Oczywiście tutaj jest też interwencjonizm w skali państwowej, czyli nawoływania już powoli karanie tych, którzy, którzy, którzy próbują, którzy wymieniają, którzy sprzedają dolary po takich cenach. No natomiast wyraźnie widać, że po pierwsze cash is king, aktualnie w Libanie, a po drugie nie byle jaki kasz, tylko dolar. Dolar umrze prawdopodobnie ostatni. No, Sytuacja nie jest zaciekawa. Jest to tak naprawdę powtórzenie, powtórzenie tego, tego samego, co mieliśmy, co mieliśmy na Cyprze. Trzeba tak naprawdę teraz będzie obserwować, w którym momencie w którym momencie obywatele libańscy, jaki procent ich oszczędności zostanie zajęty przez banki w imieniu państwa celem utrzymania płynności systemowej lub zamieniony po prostu na akcje tych banków, których wycena aktualnie leci na łeb na szyję. A ta akcje w ciągu kilkunastu tygodni, staną się tak naprawdę mniej warte niż papier, na którym je wydrukowano. Oczywiście zakładając, że ktoś otrzyma rzeczywiście papier. Ale zamiast niego certyfikat depozytowy wysłany na maila. Mhm. Więc to jest najnowsza wersja systemu monetarnego. Zresztą to cytat dzisiejszy z komentarzy Jeroma Powell'a z Fedu uspokajającego rynki. No, Notabene po jego wypowiedziach e, wszystko poszło do góry, bo on powiedział, że e, FED ma jeszcze duży zapas swoich narzędzi polityki monetarnej. Co prawda uczynił już wiele, ale może uczynić jeszcze więcej. A poza tym wcale nie jesteśmy skrępowani drukiem pieniądza, bo my te pieniądze drukujemy obecnie jak? No Cyfrowo, czyli wpisujemy zera z klawiatury. I on to dziś powiedział, no, znaczy ja parafrazuję jego wypowiedź, ona się do tego sprowadzała, więc uspokoił rynki, dróg odbywa się cyfrowo, więc ograniczeń papierowych nie będzie. No, ciekawe. No ale Amerykanie są w takiej, w takiej sytuacji, przynajmniej, że ich waluta jest tą walutą. Światową, więc mogą sobie pozwolić powiedzmy na o wiele, wiele więcej niż inne, niż inne kraje nam znane, tak? Chciałbym natomiast odnieść się tutaj jeszcze w kontekście rezerw, rezerw Libanu do dwóch rzeczy. Po pierwsze, większość długu kraju jest, no, jeżeli byłaby denominowana w libańskim funcie, no to może jeszcze nie byłoby problemu, ale niestety jest ona denominowana w euro, a przede wszystkim w amerykańskim dolarze, więc jakakolwiek, jakakolwiek oficjalna dewaluacja będzie tak naprawdę morderstwem lokalnych banków i dalszym morderstwem krainy. Tutaj nawet szef Banku Centralnego Libanu w pewnym momencie apelował, że jeżeli już na czarnym rynku się wymienia, to on apeluje, żeby chociaż wymieniać za te 3 do 3,5 tysiąca, a nie za 5, za 6. Także to już jest tego typu tego typu ciężka sytuacja. No Oczywiście politycy wzajemnie zwalają na siebie winę, to znaczy y, premier libański zrzuca winę na, y, na, y, na, na szefa Banku Centralnego libańskiego. Y, szef libańskiego Banku Centralnego z kolei oskarża y, polityków libańskich o tak naprawdę Przewalenie tych pieniędzy. Pieniędzy, które wpływały do kraju, pieniędzy, które można było zainwestować w jakiś sposób infrastrukturalnie, czy żeby rozbudować, wzbogacić gospodarkę kraju. No a tak naprawdę pieniądze te zostały wydawane na aktualne sprawy bieżące, w tym socjal. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, ponieważ jeżeli spojrzymy na libańskie rezerwy złota, no to Liban ma 20 największe rezerwy złota na całym świecie. To jest stan na kwiecień 2020 roku. To jest 286, prawie 287 ton, które stanowią 20, stanowiły przynajmniej 28% rezerw Banku Centralnego Libanu. Problem jest troszeczkę innej natury, ponieważ Liban nie trzyma tych, tego złota u siebie. Nie wiadomo dokładnie, gdzie on trzyma to złoto. Domniemuje się, że około 60% złotego kruszcu libańskiego w posiadaniu libańskiego banku centralnego jest zdeponowanych w Stanach Zjednoczonych. Ergo w sytuacji niewypłacalności nie, nie, niespłacalności amerykańskich długów przez Liban złoto to najprawdopodobniej zostanie zajęte. Więc Liban tak naprawdę pozostaje z niczym. Jakieś pomysły, co mogłoby w tej sytuacji Libanowi pomóc poza, yy, poza, nie wiem, poza interwencją Trojki na, na, na, na kształt grecki i wplątaniem go w jeszcze większą pętlę długu? Chyba nawet teraz to by nie zadziałało. Tutaj nikt nie jestem zainteresowany, dlatego że że nie ma tam dostatecznego interesu politycznego. Więc e, e, z, można jedynie rozmawiać z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Na warunkach jakich? Niewolniczych. I to jest koniec e, listy e, potencjalnych <gryw> oferentów. E, nie ma innych chętnych po prostu. E, z, z... Tak to jest. Waluty wschodzące mają od kilkunastu długich już miesięcy poważne problemy w związku z hamującą gospodarką świata. To, to wiadomo było. To jest podstawowy, główny trend umocnienia dolara. To nie jest jedyny, to jest jeden z trzech najważniejszych driverów umocnienia dolara. To są właśnie e, hamujące gospodarki e, na rynkach wschodzących w szczególności ich eksport. No i to powoduje słabość tych walut na rynkach schodzących, no bo jak ich eksport siada, no to jednocześnie względna wartość ich walut narodowych w stosunku do innych walut maleje. No i w związku z tym w kolejnym kroku możliwość i zdolność obsługi zadłużenia zagranicznego, zwłaszcza w twardych tak zwanych walutach centralnych, dramatycznie spada, czyli następuje wymuszona samoczynnie, to się samo dzieje, dewaluacja tych walut w stosunku do, do, do wiodących walut, czyli do dolara, do euro, do jena, do franka. No i co? No i w efekcie prawdopodobnie, jeżeli te przyczyny gospodarcze będą się utrzymywały, fala upadłości, z powodu niemożności obsługi zadłużenia zagranicznego. No i Liban jest kolejnym tego przykładem. Niekoniecznie najbardziej znaczącym, ale niestety nie jedynym. Ta fala dopiero się teraz rozkręca. On jest jednym z najsłabszych. Podobnie jak Argentyna jest typowym przykładem słabeusza. Bo, bo po prostu ma chory układ finansowy, w związku z tym choroba zadłużenia cyklicznie się tam powtarza. Więc to moż, można Argentynę uznać za swoistego rodzaju sygnał alarmowy typu kanarek w kopalni który śpiewa, prawda, głośno, kiedy się pojawia metan. No, no to właśnie jest przykład Argentyny. Tylko, że Argentyna już dawała sygnały kanarkowe przed kilkoma miesiącami, więc był czas, żeby się przygotować do ucieczki z Libanu. <śmiech> no, po prostu i z innych słabych rynków wschodzących. Teraz pytanie zachodzi dzisiaj, co będzie z innymi walutami wschodzącymi? Czy one się utrzymają? Jak będzie wyglądała ich stabilność gospodarcza i polityczna? Na przykład brazylijski real, bardzo poważne zagrożenie, niedaleko Argentyny, ale z podobnych powodów może mieć kłopoty. To widać już na przykładzie działań w epidemii koronawirusa. Bolsonaro ledwie się trzyma swojego stołka i Brazylii też grozi kryzys walutowy potężny. Jeżeli to miałoby się wydarzyć, no to wówczas mówimy o uogólnionym kryzysie walutowym, światowym, czyli waluty wschodzące, wszystkie będą znajdowały się pod ogromną presją i być może całkiem niedługo na tej liście znajdą się Indie i Chiny. Ha. Inny, nikt nie by nie podejrzewał, że są nawet potencjalnym krajem bankruta, bo oni mają największe właściwie rezerwy walutowe na całym świecie, nominalnie. Pytanie, na no jak długo te nominalne duże rezerwy wytrzymają? Kiedy by rozkręciła się wojna handlowa, i jeszcze bardziej siadł eksport i marże za, zarobku na tym eksporcie, jednocześnie możliwości elastycznego reagowania chińskiego banku centralnego z dewaluacją Juana, stabilizującego rynek wewnętrzny w ten sposób, bo one są ograniczone, tak samo jak te, rezerwy, które da się wykorzystać płynne. Ich jest zaledwie tych płynnych rezerw cienkie kilkaset miliardów dolarów. A to w stosunku do gospodarki i wielkości eksportu Chin jest stosunkowo niewiele. I być może planiści wojny handlowej tak to właśnie obmyślili, że w następnym etapie będą atakować bronią finansową, monetarną Chiny. To jeszcze nie jest jasne i niekoniecznie musi się wydarzyć, ale sądząc po działaniach Donalda Trumpa zaostrzającego ostatnio kurs wojen handlowych między innymi zwiększając naciski na wiodące firmy chińskie w eksporcie, między innymi Huawei i wycofując czy zmuszając firmy amerykańskie do wycofywania się z chińskich łańcuchów dostaw oraz nawet proponując ostatnio zachęty finansowe, fiskalne i dopłaty do amerykańskich przedsiębiorstw zmieniających dostawców chińskich na innych, ta sytuacja chyba będzie dążyła do dalszej eskalacji. Innymi słowy, napięcie na linii dolar waluty wschodzące, z tych powodów koronawirusa i wojny handlowej będzie chyba w najbliższych miesiącach narastało. Czy to oznacza, że wszystkie kraje wschodzące się przewrócą w Plajcie? Nie. Natomiast oznacza to, że słabsze kraje na tych rynkach wschodzących będą miały kryzysy walutowe. I pierwszym kanarkiem, który się przewrócił, jest Argentyna, Liban i będą niebawem kolejne, bo ledwie trzymają się przy życiu takie tacy mocarze jak Turcja. Ona balansuje od kilku miesięcy na krawędzi kryzysu finansowego. No i na razie udaje się Erdoğanowi utrzymywać to w jakim takim porządku, ale czy to będzie sytuacja trwała, to nikt nie wie. Hmm. No, Turcję i Liban tak naprawdę charakteryzują Turcja i Liban mają jedną rzecz wspólną, jeżeli chodzi, chodzi tutaj o duże rezerwy złota w posiadaniu obydwu banków centralnych. Z tym, że podczas kiedy Liban te rezerwy ma bardzo duże szanse stracić, tak rezerwy tureckie można by podzielić na dwa można powiedzieć, rodzaje, tak. Jeden to są, jedne to są rezerwy yy, rzeczywiście w posiadaniu Centralnego Banku Tureckiego, które są skupowane co miesiąc, miesiąc, co miesiąc, miesiąc, miesiąc. Yy, natomiast drugi poziom, drugi poziom to są rezerwy złota banków, yy, banków komercyjnych tureckich które od kilkunastu lat tak naprawdę są, mają częściowo zamrożone konta, więc y, turecki bank centralny umożliwił im po prostu składowanie depozytów, składowanie depozytów, y, rezerwy swojego fizycznego złota zamiast wymaganego prawnie udziału własnej waluty. Więc tureckie złoto dla przykładu można by liczyć podwójnie. tak? Jeżeli mówimy o banku centralnym, o samym banku centralnym to 453 tony, a licząc jeszcze taki wolumen niebezpośredni, to mamy do czynienia z 911 tonami. Wiadomo, że z, no, to mówię o jednym aktywie, tak? natomiast no, wydaje mi się, że sytuacja y, Turcji chociażby ze względów politycznych, geopolitycznych wielkości tych rezerw gospodarczych no jednak jest y, zdecydowanie lepsza niż Libanu. Natomiast Turcja, no tak, no to jest również kraj rynków wschodzących i no tak naprawdę, tak naprawdę trzeba po prostu czekać i obserwować, mówiąc brzydko i kolokwialnie, który z tych krajów emerging markets będzie następnym do odstrzału. No, ja, ja osobiście kierowałbym swój wzrok w tym momencie jeszcze na, jednak na Amerykę Południową i Amerykę Środkową. Indie i Turcja myślę, że jeszcze trochę wytrzymają. Natomiast, no, co, co możemy powiedzieć w takiej sytuacji? Już tak na zakończenie o Polsce, tak? Ponieważ Polska od jakiegoś czasu formalnie już nie jest licz, traktowana jako emerging market, tylko jako ten rynek rozwinięty. Natomiast, no, mimo wszystko, pomimo powiedzmy, nobilitacji w nazywnictwie, nadal jesteśmy postrzegani jako część rynków wschodzących. Więc czy jesteśmy w stanie coś wywróżyć w stosunku do złotówki? Możemy wywróżyć tyle, że fundamentalnie w porównaniu do e, innych krajów, jeżeli zaliczymy Polskę do rynków wschodzących, mamy bardzo dobrą sytuację. I tyle. Czy ona się pogorszy? No, jeżeli będziemy mieć nieudolne rządy, które nam wszystko pozamykają, tak, i zabronią pracować, no to z pewnością tak. No ale pozostaje przy nadziei, że pan Morawiecki jednak odmrozi tę gospodarkę, pozwoli normalnie pracować i żyć, i że będziemy mniej podatni na, na efekty światowego spowolnienia niż Europa Zachodnia. A wtedy, jeżeli tak się stanie, no to złotówka na tle euro będzie nadal bardzo pozytywna, bo nie ma fundamentalnych przyczyn, dla których miałaby przeżywać jakieś wielkie tragedie. Gdybyśmy natomiast sobie przyjęli euro, jak tutaj niektórzy światli politycy proponują, no to wszystkie te efekty wieku starczego byśmy z dobrodziejstwem tej całej waluty na siebie wzięli. Co jest bez sensu, więc przytaczam zasługi w tej obronie złotówki pana Glapińskiego, bo on upiera się i stoi na straży tej niezależności polskiego banku centralnego, między innymi właśnie dlatego, aby prowadzić niezależną od dyktatu z Frankfurtu i z Berlina polityki gospodarczej i finansowej. Co nam daje jakieś wymierne efekty, no bo jeżeli by jest słabiej, no to po prostu złotówka się osłabia. Niezbyt wiele, ale wystarczy dewaluacja dziesięcioprocentowa i już eksport, bo się opłaca. No i dzięki temu są bieżące wpływy z eksportu i są fabryki jeszcze tam coś tam produkują, prawda, i jakoś się to kręci. Gdybyśmy byli przespawani do euro, to byśmy mieli te same zjawiska, co we Francji, w Hiszpanii we Włoszech. Czyli większe bezrobocie, zamknięcia fabryk, brak możliwości zbytu i tak dalej i tak dalej no i warto mieć własny pieniądz i walutę wschodzącą no ale przy rozsądnej polityce monetarnej takiej która się nie uzależnia od długu zagranicznego prawda no bo to jest przypadłość Libanu i Argentyny mają ogromny dług zagraniczny jak tylko się pojawiają problemy to wzrasta oprocentowanie i oni nie są w stanie tego spłacić. No i waluta wtedy się osłabia. Jak jest osłabia, słaba jest waluta, to tym bardziej nie da się tego spłacić, no i mamy kryzys. Tak? A my, nasz dług zagraniczny pozostaje na niewysokim, bezpiecznym poziomie i firmy, i państwo jest w stanie te, te długi po prostu na bieżąco regulować. Dzięki temu nasz standing finansowy z kwartału na kwartał, jeżeli się nie polepsza, to się na pewno nie pogarsza. No. Czyli mamy sta, stabilną sytuację z możliwością dalszej poprawy, co zauważają te wywiadownie gospodarcze i bardzo dobrze, bo tak, bo tak właśnie jest. Nawet w tych trudnych warunkach sytuacja makro Patrząc w otoczeniu międzynarodowym, w Polsce jest dobra i mimo tych trudnych zjawisk się nie pogarsza. A to w otoczeniu słabszych rynków wschodzących jest bardzo dobrze, bo wychodzimy na gwiazdę. Co prawda nie jesteśmy najpiękniejsi, ale w otoczeniu pryszczatych, Brudasów i kulawych jesteśmy prawdziwą gwiazdą. A mówię to serio. Wystarczy spojrzeć na statystyki. Dlatego nas zaliczono wyprzedzając to do rynków dojrzałych. Właśnie z tego powodu. Była to, to, jest deklaracja polityczna. Bo mówi inwestorom, słuchajcie, Polska jest wschodząca, tak, ale te zmiany, które tutaj zaszły powodują, że tak naprawdę zachowuje się jak rynek dojrzały. Złotówka w szczególności jest równoprawnym środkiem płatniczym, nie gorszym od euro, a prawdopodobnie lepszym. Tyle te deklaracje polityczne oznaczają w praktyce i są oczywiście tak odczytywane przez finansjery na świecie. W taki właśnie sposób, że złotówka, owszem, to jest rynek wschodzący, ale jest zarządzana konserwatywnie tak, jak dojrzałe waluty. Aha, czyli, że jeżeli zapłacimy tyle a tyle, to za rok nie będzie to 10 razy więcej. No. Hmm. A czy to nie jest tak, że powiedzmy polska gospodarka, która jest wybitnie nastawiona na eksport i import z Unią Europejską i ten nieformalny PEG pomiędzy złotówką a euro, ten kanał, w którym ta złotówka w stosunku do euro, ten malutki kanalik, w którym ona się porusza. Czy to tak naprawdę um, jakoś tak fundamentalnie nie powinno działać na naszą niekorzyść w sytuacji, gdyby w strefie euro coś zaczęło się dziać, drżeć w posadach, tak jak chociażby ostatnio rozmawialiśmy na temat euro, na temat Włochów i tym podobne? Bo mam wrażenie, nie, mam wrażenie, że, nie, że jakiekolwiek poważne reperkusje, jakiekolwiek poważne problemy, wstrząsy, ale poważne przez dużą literę P, tak? Na przykład, yy, na przykład Włosi opuszczający strefę euro, załóżmy, tak? Kiedyś fantazja, a dzisiaj, no, już tak? Możliwe. Czy to przypadkiem nie wpłynie również na, na Złotówkę i na postrzeganie Polski? No, jeżeli się Włosi wymeldują z euro, co jest realne, to w stosunku do centralnego euro złotówka się odrobinę umocni. Nie osłabi, tylko odrobinę umocni. Natomiast w stosunku do eurobiz włoskiego się wyraźnie umocni. Co to znaczy? To znaczy, że ryzyko walutowe w stosunku do Polski zmaleje bo my działamy w orbicie euro centralnego, czyli niemieckiego, a nie włoskiego. Kiedy euro się rozpadnie na euro centralne i peryferyjne, no to będziemy nadal postrzegani i rozliczani w, w optyce możliwości spłaty i rozliczeń w euro centralnym, niemieckim. I ono pozostanie takie, jakie jest obecnie. Aha, a jeżeli się stanie jasność co do przyszłości, dalszej przyszłości euro, to paradoksalnie ryzyko walutowe Polski zmaleje. Dlaczego? No bo byliśmy w orbicie euro i zostaniemy w orbicie euro, ale bez klątwy, tak zwanych rynków wschodzących gdzieś na po dzikich polach między Berlinem a Moskwą, gdzie spacerują białe niedźwiedzie, nie wiadomo, co to jest. Teraz wiadomo, Włochy się przewróciły, Hiszpania się przewróciła, a Polska stoi. Aha! I blisko Niemiec, tak, bo to jest 400 kilometrów od Berlina, te fabryki. Aha! Czyli wszystko jest okej. Okay. Ordnung, tak jest, Ordnung tu panuje, w porządku, czyli ryzyko walutowe spada. Pięknie. No tak, no Pięknie. ale to wcale nie jest powiedziane, że to się tak rozwinie, bo co do euro, to dopiero ta zabawa się teraz zaczyna rozkręcać. I w te wakacje powinna się zrobić gorąca. Pierwszy, duży strzał zakreślający, że tak powiem, linie rozdziału, podziału i nieprzekraczalne Linie tak? To, to jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Kasselu, ostatni, który spowodował prawdziwą burzę, no i słusznie, w Niemczech, we Francji. Odpowiedzią na tę burzę jest wspólna inicjatywa kanclerz Merkel z prezydentem Macronem z poniedziałku dzisiaj. Nowy pakiet pomocowy rozruszanie gospodarki europejskiej, francusko-niemieckiej po koronawirusie 500 miliardów euro. Niemcy chcą, zamierzają i pozostaną w euro razem z Francuzami. A co z resztą kontynentu? Jest ich własny niezależny wybór. Tyle to oznacza w kwestiach politycznych. Mogą się nie zgadzać, mogą mieć inne wizje, prawda? Mogą się burzyć, no ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Musimy ją brać z dobrodziejstwem inwentarza. Jest koronawirus, z tym walczymy. A co tam się dzieje prawda, na peryferiach, jakie tam są strajki i problemy, no to lokalne władze muszą sobie z tym poradzić. Mhm. Dobrze, przedłużyliśmy troszeczkę czas, yy, zmieniliśmy też troszeczkę wątek rozmowy, weszliśmy na chwilę na sprawy lokalne. Yy, ja może na zakończenie powiem, yy, do, yy, podsumuję to w ten sposób. Gdyby była to, gdyby był to zwyczajny kryzys lokalny, typu niewypłacalność jednego kraju bez żadnych problemów ogólnych, światowych, globalnych, systemowych, zapewne pozwoliłbym sobie tak pół żartem, pół serio zaproponować, żebyśmy w tym momencie w sklepach szukali dla przykładu produktów libańskich typu właśnie sera halumi i oliwek żeby wspomóc tą gospodarkę tego miłego kraju jednak no, mamy sytuację globalną, światową mamy kryzys systemowy yy, i tak naprawdę Mam wrażenie, że zasada bierz ile możesz i nie oddawaj niczego yy, zaczyna być coraz bardziej wdrażana w życie i będzie ona tą obowiązującą. Więc na przykładzie kas Kasusu sprzed paru lat, kiedy to Rosjanie zablokowali yy, eksport z Polski jabłek, może idąc do sklepu spożywczego i zastanawiając się co kupić. Może jednak kupić tego polskiego pomidora, polskiego ogórka, tak żeby wspomóc polską gospodarkę i lo lokalnego rolnika. Z tą myślą zostawiam. Zostawiamy słuchaczy. Dziękujemy serdecznie i słyszymy się za tydzień. Tak jest, tydzień. bo lubimy punktualność. Tak jest. Dobranoc. No i co? Panie dyrektorze,